If I'm gonna stay here for the night, would you let me stay until the morning? Wake up by your side and love you right again. If I'm gonna stay here for the night, would you let me stay? Nie najgorzej, ja walczę z bombą i mam ochotę na roze I Mi chodzę i brodzę myślami po mapach Wdychając w nos, że ten dziwny zapach przez katar Dookoła tu i fury tych gości Dla większości życie jest jak tortury Bo zabudowy, ryń sztokowy, bieg Patrząc na ludzi tutaj myślę, że to będzie mój najprostszy tekst Jak rak w miejskim ciele, świątynie, burdele I oba te cele walczą tu ze sobą jak joda z ojderem Zabawne jak łatwo hodować złudzenie Kolejne spojrzenie przez brudną szybę Zmienia perspektywę na wymuszony uśmiech To on jest tło tych wszystkich rozrywek. Jutro to miejsce wybuchnie. Na razie setaj i uciekam stąd Czekaj, czekaj, czekaj, czeka czekaj, czekaj, czekaj, czeka, czeka, czeka, co? Aż się wierzyć nie chcę, więc jak innowiercy Omijamy przestrzeń, rodem of ofersji Rozpalone dżońty, krzyczą wyrok śmierci Dookoła bagno samej kurwy kreski Wódka spływa w gardło, jakby żuży, lecki To fancock musi tętnić, to Oh my Buddha Oh my Buddha Oh, oh my Buddha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 Bonafide na tłusty, elektryka, blend Pijamy okoliczne browary W jednym z lokali w którym egzotyczne specjały Weszły nam w krew jak malaryczne komary Ktoś drugi raz zagryza kwasem że kary jeszcze tylko Setki zmiany klubu jak z I nie ma bata Mów być jungle Straciłem głowę ale to najmniejsza strata Przez drzwi wyleciał jakiś rudy angol Dalej? Techno Pamiętam tylko neony i techno Moi znajomi się wściekną Kiedy się zetną że jestem gdzie ja Jestem kurwa to to za tłum I to to znaczy z na bum, Chwila za dum yy, Czemu się budzę na słoniach Trzymałem z Złotego budę na domela Wszyscy moi ludzie lecą gruby tylko majka Dysona A wczoraj to historia alarm Widzę szaleństwo, euforia i agonia naraz Creelayson Przeżyłem piekło i nadal się błąkam Chcę odetchnąć pełną piersią jak Amazonka Żadni behawioryści nie umiemy się zachować pańskie nastroje, aż nie zdążymy wykorkować Czekaj, czekaj, czekaj. Przylecieliśmy tu tylko pomedytować Tylko pomedytować Oh my Buddha Bangkok musi te To oh Musi się da da da Musi się da, da da I teraz kawałek, który ma bardzo ciekawą nazwę Pijmy wino za kolegów Znaczy ja bardzo lubię y, Strasznie uwielbiam kawałek Otwieram wino ze swoją dziewczyną Nie kurwa, uważam, że to jest jeden z najchujowszych kawałków Jakie kiedykolwiek powstał I Już nie chodzi mi o samego Pezeta, tylko Sydneya Polanka Otwieram wino ze swoją dziewczyną Kurwa, jak po prostu taki koleś Może udawać, że jest raperem Straszne a ja, ja byłem młody wtedy, jak ten kawałek wyszedł i mi się on podoba i go lubię. Bo jeszcze nie piłeś wina i nie miałeś dziewczyny. Słuszna do nie, da, uwaga. Do niedawna Słuszna nie miałeś zresztą, dziewczyny. Dobrze, w tym kawałku jest również Selena Gomez, y, która y, tak jak w Roście, ktoś ładnie, albo dobra, nieważne. Co było w Roście? W roście, ktoś powiedział w roście Justina Bibera, że Selena Gomez jest żywym przykładem na to, że Meksykanie podejmą się nawet najbrudniejszej pracy w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o seks z Justinem. Było to bardzo śmieszne i polecam w ogóle rosty. To jest super zabawa. Tak, na przykład roasty... Robert Pasut też poleca roasty. Bardzo. Tak, <laughs> pozdrawiam. Niestety nie byłem wtedy, bo byłem gdzieś indziej. O, jakie to było dobre. Ale roasty są super. Wpiszcie sobie Davida Hasselhoffa, na przykład jest. Wow. O, albo Pameli Anderson. Wow. wow. Pamela, jak się odgryzła na naszym. A James Franco. James Franco też świetny roast. James Franco świetny. Justin Bieber też Justin Bieber jest genialny, Kevin Hart prowadzenie jest po prostu mega. No, roasty są zajebiste. Roasty są super, I naprawdę. Są ciekawe, świetne. kiedy Polacy dojrzeją do tego, żeby kurwa zrozumieć te roasty i nie puszczać takiego gówna jak w tvn wojewódzkiego. <laughs> Byłem na żywo na tym roście, e, Powiem tak, e, Dawid Podsiadła jest po prostu królem polskich roastów. Tak, Dawid podsiadło. jest Andym Sandbergiem polskiego roastu, czyli e, mówi żarty, które nie są żartami. Jest śmieszne. Tak, naprawdę... Szczałem ze śmiechu, a siedziałem na schodach, więc ciekło już na, na, na piętro numer zero. Było zajebiście na roście, ale Dawid po prostu po zamiatu. Dobrze. I co teraz? Następny kawałek.